POFIK, czyli podcast o filmach i kulturze. Odcinek 12. Nowym bohaterem, z jakim miałem okazję rozmawiać, jest Andrzej Sapia, Reżyser, scenarzysta, wykładowca. Temat rozmowy to jego najnowszy film pod tytułem Ja, mój tata i nasza żydowska historia mój najnowszy film, który miał już premierę, czyli Ja, Mój Tata i Nasza Żydowska Historia. Skąd pomysł na ten film? Pomysł na ten film? Właśnie nie było pomysłu, to była kontynuacja. Kontynuacja spotkania z bohaterem. Bo Ten bohater, czyli Edward Kosoj, wystąpił w poprzednim moim filmie, który się nazywał Z pokolenia na pokolenie. I to był taki film, który trzech bohaterów, właściwie trzy rodziny, polską, niemiecką i żydowską. I Pomysł na ten film był taki, że ci najstarsi członkowie tych rodzin, czyli dziadkowie, potencjalnie rzecz biorąc mogli się spotkać w Warszawie w 1939-1940 roku, czyli w czasie wojny. Nic o sobie nie wiedząc, bo jeden był Polakiem, drugi Żydem, a trzeci był Niemcem. No więc byli w tym samym czasie, w tym samym miejscu, w szczególnych okolicznościach. I Później cała historia jest o tym, jak to, jak te okoliczności, ta historia o tej wojnie przechodzi, przenosi się na dalszych członków rodziny, czyli na kolejne pokolenia. No i była rodzina Kosoi, Edward Kosoj był w, dziadkę Miał wtedy lat tam już 90. Ale wydało mi się tak ciekawym człowiekiem, o tak bogatym życiorysie, że postanowiłem, pomyślałem, że warto do niego wrócić, poświęcić mu y, osobny film, bo oczywiście z tej racji, że był y, jednym tam z kilku bohaterów, to mogliśmy opowiedzieć o jego historii, tylko bardzo wyrywkowo. No więc to była taka taki przykład pewnej kontynuacji spotkania z bohaterem. I ponieważ on miał ochotę na to spotkanie, na dalszy ciąg filmu, no to tośmy go zrobili. Chociaż trzeba powiedzieć, że ten film powstał w dużych bólach, bo Krótko mówiąc, nie mieliśmy na niego finansowania, więc to było rozłożone w czasie. On mieszkał w Szwajcarii, więc tam ja od czasu do czasu do niego przyjeżdżałem. Czasami on przyjeżdżał do Warszawy, więc te zdjęcia były rozłożone w czasie, chociaż w sumie to dało, myślę, dobry efekt, bo, bo upływ czasu jest tam też istotny do tego stopnia, że, że film się kończy jego śmiercią. On umarł mając lat 99. Niewiele to zabrakło w sensie do pełnej setki. Tak. No wszyscy film. Tak, robiłem ten film z myślą o tym, żeby go zapre zaprezentować na stulecie jego urodzin. gdybyś mógł przytoczyć w kilku zdaniach, właśnie coś o bohaterze, o panu Edwardzie, dla kogoś, kto nie oglądał poprzedniego filmu i jeszcze nie oglądał tego? To jest taki bohater, który. Prezentuje, można powiedzieć, taki typowy żydowski, żydowski los, żydowską historię. Więc można by ktoś mógł zadać pytanie, no dobrze, to w takim razie po co opowiadać o typowym żydowskiej historii. Ale zaletą tej historii, którą on miał, na no właściwie pewnych okoliczności jest to, że po pierwsze on miał ta historia jest bardzo bogata, to raz, dwa, że on, nie chcę powiedzieć, że był człowiekiem starym, jak ja zacząłem się robić, no, ale miał lat ponad 90, więc to już jest taki, taki niemal cały wiek. I rzeczywiście ten, te, te, te jego życie to jest właśnie cały wiek XX, ponieważ jego pierwsze wspomnienia dotyczą e, rewolucji w Rosji w 1917 roku. No, a, a kończy się właściwie już w wieku XXI. Więc to jest taki dosyć duży odcinek czasu do opowiedzenia. I po trzecie, bardzo ważne, on miał fenomenalną pamięć. I, i z tego względu te jego relacje są szczególnie ciekawe i można powiedzieć nawet ważne, bo, bo był bezpośrednim świadkiem widział to na własne oczy. Sam bohater urodził się, pochodził z jego rodzina pochodziła z Radomia. Y, mieli krótki epizod emigracyjny w, w, w Rosji, jeszcze na Ukrainie. Później wrócili do Polski. W czasie wojny mm, on y, usiłował, byli w Warszawie, on kończył Uniwersytet Warszawski. Wydziału Prawa, już wtedy pro, prowadził jakieś interesy. I kiedy wybuchła wojna, to on udał się na wschód, żeby przygotować jakieś miejsce ewakuacji dla swojej rodziny. Ale nic z tego nie wyszło, ponieważ został aresztowany przez, zatrzymany przez, przez Rosjan i oskarżony o szpiegostwo. No i znalazł się w, w, w, w łagrach sowieckich. W tym, y, później y, z armią Andersa, znalazł się w, w Armii Andersa, później znalazł się w Palestynie, a w tym czasie jego żona, jego córka, jego, jego ojciec zginęli w getcie, część w getcie warszawskim, w, w takim obozie w Trawnikach. Uratowała się jego matka. On znalazł się w Palestynie. Brał udział w walkach w 1948 roku, w takich pierwszych walkach związanych z powstaniem państwa Izrael. I później postanowił, podjął decyzję bardzo, bardzo ważną i ciekawą jakby dla nas. Punktu widzenia takiego historycznego, mianowicie zajął się, wyjechał do Niemiec i zajął się sprawami odszkodowań dla ofiar Holokaustu. Więc tak, jego historia no jest właśnie taka, że był w tych istotnych miejscach i, i czasach w ogóle dla historii, która się wtedy działa, a dwa, że podjął, takie, podjął taką pracę, która jest stosunkowo mało znana, a też bardzo ważna i ciekawa, właśnie związana z tymi procesami odszkodowawczymi dla ofiar Holokaustu. Miał prawie 60 tysięcy klientów, przez wiele lat się tym zajmował. No więc Z tego powodu uznałem, że ma w sobie też pewną część historii, która jest stosunkowo mało znana albo w ogóle nie znana. Dlatego warto ją opowiedzieć właśnie o tych, o tych procesach. A pod koniec życia prowadził bardzo taką, też dużą działalność o charakterze filantropijnych, Wspierał swoje liceum w Radoniu, z którego pochodził. Kupował dzieła sztuki dla muzeum, dla polskich muzeów i jednocześnie prowadził dyskusje i rozmowy ze swoją córką na temat tego, co się obecnie na świecie i w Izraelu. Między innymi to było bardzo interesujące. Jego historia, jak właśnie zgłębiłem film, od razu widziałem też, Amerykanie mogliby kilka filmów akcji z tego zrobić, Więc całą serię jako o bondzie, bo rzeczywiście tych dokonań i w różnych okresach minionego wieku była masa. Teraz chciałbym przejść trochę już bardziej do szczegółów, zaczynając od drugiego ujęcia, w którym pojawia się basen, to jest też taki dla mnie motyw powracający. Może to jest na interpretację, ale ja uważam, że to świetnie oddaje właśnie, jak pan Edward płynął poprzez życie, tak jak porusza się po tym basenie. Ja to w ten sposób na przykład odebrałem. I tutaj mam pytanie, bo w rogach kadru pojawiają się takie czarne trójkąty. Czy to jest zabieg celowy, czy to jakoś tak mimowolnie się pojawiło, czy było wymogiem, powiedzmy, aktualnego planu? No nie, nie. To jest okoliczność techniczna, niezamierzona, to pewna cecha obiektywu który musiałem zastosować, chcąc mieć pełne ujęcie tego basenu, bo ten basen, tak, ten basen, no, krótko mówiąc, mieszkał w Szwajcarii, miał willę, którą zresztą sam zbudował, znaczy, yy, może nie, nie, nie osobiście własnymi rękami, i no i częścią tej willi był basen, w którym on codziennie pływał i to właśnie wydawało mi się yy, taki obraz, takie wody życia, na których jest człowiek unoszony, czasami stara się nadać temu kierunek, nie zawsze mu się to udaje, bo, bo, bo go nurty niosą w swoją stronę. Także rzeczywiście ten obraz człowieka unoszącego się na tych wodach ma charakter metaforyczny, natomiast zależało mi na tym, żeby mieć w kadrze pełen, pełny plan tego basenu. I zastosowałem taki najkrótszy obiekt, w jakim dysponowałem, ale jego cechą było właśnie to, że, że miał w tych, w tych, w tych no, no da, dawał ten efekt takich, nie, nie, nie, jak mówi, niepełnej radki, więc to jest okoliczność czysto techniczna, ale kiedy jest to emitowane w telewizji albo w kinie, to to, to akurat jest tak powiem, kaszetą zasłaniane. To, to nie nie ma Ja też, też nie traktuję tego, że wytykam Ci błędy, tylko spostrzeżenie, które wynoszę też z swoich zajęć, bo zwracam bardziej uwagę na obraz. Większość osób na pewno by i tak tego nie zauważyła. E, tak, tak przynajmniej uważam. Więc to, to nie było, żeby wytykać Ci bynajmniej błędy. Następna rzecz, jaka mnie interesuje, bo film wprowadza nas głos bohaterki, czyli córki pana Edwarda. i Widzimy ją na ekranie dopiero w siódmej minucie. I tu jest dla mnie ciekawe, czy to był ktoś celowy, bo z kolei Pan Edward pojawia się dopiero w 14. Minucie, czyli jest jakby to tak, taki rytm 7-7. Czy to było celowe, czy po prostu tak, tak wyszło z, podczas montażu? No nie, montując, nie patrzę na zegarek i nie zakładam, że ktoś się pojawi w szóstej czy w 7. To jest taki, y oczywiście myśli się o strukturze, tylko w takich może troszkę większych jakby interwałach. To o czym mówisz, to jest, no, to jest taka pewna ekspozycja, która ma za zadanie zasygnalizowanie bohaterów, tak? że to będzie jakiś dwugłos, e, ale Edward się pojawia chyba w pierwszym ujęciu właśnie w tym basenie. E, tu miałem na myśli to, że kiedy się pojawia i mówi do nas, ale kiedy już jest na, na ekranie tak aktywnie się pojawia powiedzmy. Powiedzmy w półzbliżeniu mm -hmm. sytuacji setkowej i tak, tak jest. Tak okay. Ale Edward się pojawia, czyli ten bohater się pojawia w pierwszym ujęciu i on chyba w ogóle ma przez te pierwsze, jeśli dobrze pamiętam, jest kilka ujęć, w którym jest tylko on. Ona się pojawia jako druga i to ustawia pewną hierarchię, że on jest tutaj głównym bohaterem, a ona jest takim jakby bohaterem nie no drugoplanowym, ale jednak troszkę na drugim planie, bo to jest głównie opowieść o nim chociaż ona też ma swoją opowieść, więc y, to dojście do tych sytuacji setkowych y, staram się od, od, odłożyć w czasie, bo, y, bo w tej pierwszej części ekspozycyjnej waż, ważniejsze było wprowadzenie w pewne przestrzenie, w których oni się znajdują. On jest w przestrzeni swojego domu w Szwajcarii, ona jest w przestrzeni swojego domu w, w Tel Awiwie. I to najpierw należało przedstawić widzowi, wprowadzić go w te przestrzenie. Widz jeszcze nie wie, że. To, chociaż nie, tam są chyba napisy, że tam jest Tel Aviv i Szwajcaria. ale tak, tak. wie, że to są dwa róż dwie różne przestrzenie, dwie różne, dwa różne kraje. Natomiast to, do kogo należą głosy, to, się, to jest sprawa pewnego wyczucia. Oczywiście Widz chce wiedzieć, do kogo należy. Tak? Przypuszcza, że to jest. Głos tego, którego widzę na ekranie, ale dopóki go nie zobaczę mówiącego, to nie wiem do końca, czy to jest ten, czy, czy ta. Więc w którymś momencie dochodzi do tego, że są te sytuacje setkowe, ale w tej pierwszej części ważniejsze były inne, inne aspekty wprowadzenia widza w tą sytuację pełni też rolę takiej przewodniczki po życiu pana Edwarda i tym samym jej i tu jestem ciekaw, na ile pytania, które zadaję, były twoim pomysłem, a na ile zostawiłeś jej dowolność grania, tak to nazwijmy. No to, to już są takie pytania troszkę o kuchnię, o taką pewną kulisy i tajemnicę. No to tyle, ile możesz zdradzić. E, nie, to może nie jest aż takie, no krótko mówiąc tak, no, powiem tak, że pewien ogólny plan rozmowy został przeze mnie przygotowany. Te pytania miały między innymi taki cel, taką funkcję, żeby dały okazję do tego, żeby nasz bohater opowiedział swoją historię. Więc one są ułożone w pewnej takiej kolejności jego życia. Więc one zostały przeze mnie przygotowane. Natomiast ja ją zachęcałem, żeby w, tam, gdzie tylko będzie mogła, żeby jakby dopytywała czy, czy wtrącała jeszcze swoje pytania. Pewna trudność związana z, tą, z tym pomysłem, bo po, pomysł wyjściowy był taki, że to będzie opowiadanie o nią. Ale później doszedłem do wniosku, że skoro jest córka. To ciekawsza jest sytuacja dla widza, kiedy nie jest to forma monologu czy opowieści kogoś o kimś, tylko jakaś sytuacja aktywna między dwójką ludzi. To jest zawsze ciekawsze, kiedy ludzie rozmawiają. Ale trudność, akurat w tym wypadku, trudność realizacji tego, projekt, tego pomysłu sprowadza się do tego, że ona już znała tą jego historię. Czyli ona musiała się jak gdyby trochę postawić w dla siebie sztucznej sytuacji, że pytała o rzeczy, o których już wiedziała. I tu widzę pewne niedostatki, że może te pytania nie są tak wnikliwe, może nie są tak... Bo człowiek naturalny, jeżeli się po raz pierwszy czegoś dowiaduje, to jakoś na to reaguje, dopytuje, nie wszystko jest jasne. To się czuje, natomiast no, u niej ona musiała to troszeczkę zagrać. Dlatego te pytania, które ja opracowałem, no, były dla niej bardzo pomocne, bo ona, myślę, że w podstawowym zakresie dosyć dobrze jakby tą, tą rolę odegrała. Ciekawsze dla mnie były te takie rozmowy, które były przeze mnie niezaplanowane, a które same z siebie się, rodziły tam czasami przy stole, prawda, czy, czy w parku, fantastyczna, kiedy rozmawiają o snach. Ona nagle nieoczekiwanie pyta, a w jakim języku tobie się śni? To nie bywało, ja bym nie wpadł na takie pytanie. A ona nagle pomyślała o czymś takim. więc to Zdarzało się od czasu do czasu, że ona rzeczywiście zadawała jakieś pytanie takie od siebie. Ale generalnie rzecz biorąc, to były pytania, które ja skonstruowałem, czy ułożyłem w pewną, w, w, w pewną taką progresję opowieści o życiu. Z drugiej strony, czy taka forma nie miała takiej zalety, że po prostu pan Edward był bardziej otwarty, bo rozmawiał ze swoją córką, kiedy miałby na przykład tylko z tobą i kamerą rozmawiać? Tak, na pewno też tam się czasami czuję, tam są takie momenty, w których on mówi bardziej do mnie niż do niej. Tak jest, jest tak, kilka tak? właśnie. Bo to, to, o czym mówię w odniesieniu do niej, że ona zna tą opowieść, to też dotyczy i jego, że przecież opowiada coś, o czym wie, że ona wie. Więc ja tam byłem istotnym elementem. Właściwie to było dwóch słuchaczy, była ona i byłem i ja i bardzo często jest tak, że on mówi do mnie, wyjaśniając mnie. To też jest naturalną reakcją taką psychologiczną, że yy, staramy się coś wyjaśnić czy, czy, czy poszerzyć swoją odpowiedź, mając świadomość, że mówimy do człowieka, który nic nie wie na ten temat. No więc tak to było. Mnie również bardzo podobało się to ujęcie, kiedy do willi bohaterów przychodzą goście, a kamera jest jakby pomiędzy drzwiami do drugiego pokoju. I tam przybiega pies, jest takie bardzo naturalne, takie bardzo spokojne, liryczne. Cudownie dopełnia opowieść o bohaterskich czynach, ale z drugiej strony pokazuje takie proste przyjemności dzisiejszego dnia, przynajmniej w moim, w moim odczuciu. I właśnie przy kwestii ujęcia chciałam się zapytać, bo ta scena w parku, o której wspominałeś, na ławce, kiedy siedzą, kamera znajdowała się, przynajmniej moim zdaniem, na statywie. Widać było też, że obok ktoś siedział i była czyjaś noga. I zastanawiałem się, czy to było takie twoje małe pojawienie się w tym filmie, czy to po prostu przypadkowa osoba? Nie, nie. Tam siedział... Tam siedział... No, ja nie wypatrzyłem, tylko myślałem właśnie, że tutaj, w tym momencie. Fascynuje mnie również to, jak uzyskałeś takie niebo, kiedy są po prostu zwykłe ujęcia na niebo, bo ja odnosiłem wrażenie, że jestem. Jakbym lewitował w tym miejscu, to nie jest typowe, moim zdaniem przynajmniej, ustawienie, jakich pełno jest w różnych filmach, czy to dokumentalnych, czy fabularnych, ale ono ma coś więcej w sobie, jak, to, jak, jak, i tak, jak taki efekt został uzyskany. Po każdym niemalże, bo tam jest kilka takich przebitek właśnie na niebo i one są uzyskane w bardzo inny sposób, co jest naprawdę rzadkością, bo najprościej jest postawić kamerę i skierować w niebo, a tutaj jest coś, coś więcej. To mnie fascynuje, jak, jak to uzyskałeś. Niebo, było... niebo nie jest szwajcarskie, niebo jest polskie. No to wszystko jasne. Niebo jest polskie robione tam, gdzie mieszkam pod Warszawą. Niebo w ogóle mnie jakoś... Nie fascynuje. Motyw nieba pojawia się na przykład w innym filmie o Romanie Opałko. E, i tutaj też jest to niebo, bo tu jak zacząłem, to, to właśnie się pojawiło w fazie montażu, kiedy montowałem już ten, ten, ten film i, i, i wyszedł temat właśnie upływającego czasu. To jest właśnie ta woda, niebo. Jakieś tam są i deszcze, prawda, i tak dalej. Więc coś, jakaś taka przestrzeń przyrody. Zresztą tak? to No to To pozostanie ciekawostką dla mnie. Zdecydowałeś się również prowadzić sporo scen brutalnych z materiałów archiwalnych. I co stało za tą decyzją? Ech. No można było to powiedzieć tak bardzo gładko, powiedzmy, przyjemnie dewiza, a to budzi, no, budzi niepokój, widząc tak, tak brutalne ujęcia i sceny. Ja od... No w kilku filmach dotykam tematu wojny i ten element brutalności jest czymś tam naturalnym w, życia, w życiu tych, tych ludzi i... Ja miałam takie przeświadczenie, że daję tylko jakąś, jakiś niewielki sygnał o, o tej brutalności, bo, bo, te, bo, bo, bo mam w, do dyspozycji materiały archiwalne o wiele bardziej brutalne i drastyczne, ale ich nie używam. Ale u, uznałem i uznaję, że, że trzeba dawać takie przynajmniej jakieś no, sygnały o tym, że to życie czasami yy, gdzieś yy, no, zawiera w sobie te elementy czegoś bardzo, bardzo brutalnego. Bardzo podoba mi się to właśnie subtelność no, tych sygnałów. Nie, nie, nie, nie byłoby niepełne, no, byłoby takie tak zafałszowane. Yy, oczywiście no, trzeba sobie jakoś gdzieś yy, ograniczać tą sferę yy, takiego jakby zilustrowania pewnych sytuacji. Tym bardziej, że, że temat w niektórych momentach jego historia no jest związana z czymś, co w ogóle ciąży nad, nad wiekiem XX współczesną historią, czyli Druga wojna, holokaust. No to, to są takie w, skala tych wydarzeń i tego co się stało jest, jest taka, że no nie można tego, tego pominąć. Z tego byłaby to jakaś w istotnym zakresie nieprawdziwa opowieść. Wspomniałem o tym, bo właśnie to jest dla mnie wyjątkowość też tego filmu, bo jest to zrobione na takiej zasadzie, że jest to, nazwijmy, spokojna opowieść i wtedy pojawiają się te brutalne sceny i one są idealnie w niewielkiej ilości dawkowane, a nie tak jak to mamy teraz w mediach wszelkiej maści, że po prostu jest za dużo tego i wtedy się nie zwraca na to uwagi. A tutaj ten spokój jest przerywany takimi emocjonalnymi scenami i to jest właśnie siła dla mnie też tego, tego dzieła. No tak, to co mówisz to jest jedna z takich pewnych tajemnic czegoś, co można nazwać dobrym opowiadaniem, czy efektem dramatycznym. Czy jakimś wywołaniem napięcia dramaturgicznego, że to zawsze musi mieć jakieś odbicie od czegoś. No jeżeli przez dłuższy czas pokazujemy jakieś drastyczne czy, czy brutalne zdjęcia, no to one bardzo szybko stają się niebrutalne, mimo że, że, że pokazują coś bardzo, bardzo drastycznego. No one muszą w pewnej konfiguracji, no to, to jest tak, jak właśnie z efektem, yy, że chcemy, żeby widz miał wrażenie, że coś jest bardzo głośne, albo coś bardzo ciche, albo coś bardzo liryczne, albo coś bardzo właśnie dramatyczne, no to musi być jakaś sinusoida, musi być jakiś, jakiś kontekst, który wskaże na to, że ten dany, dany moment właśnie powinien znaczyć to, co znaczy w wymiarze dramaturgicznym. To jest taka, w moim przekonaniu, sprawa o charakterze warsztatowym. Tak? Czyli jest nadzieja, że można się tego nauczyć, a nie... No tak, to jest, nie, tak. akurat z tego tak. <grym> <grym> to jest tak jak dyrygenci. Pamiętam, Maksymiuk, nasz wybitny dyrygent, kiedyś miał takie telewizyjne spotkania. <grym> Właśnie też o tym mówił, że, że dyrygent ma takie dwa zasadnicze gesty, ruchy z tą swoją batutą z góry na dół i z lewej do prawej, czyli yy, i że, że, że, że ta cała jakby linia muzyczna właśnie jest taką sinusoidą, głośno, cicho, cicho, głośno, wolno, szybko, a jak cały czas jest szybko, to, to, to, to już nie jest szybko, cały czas jest głośno, to już przestaje być głośno. Więc... To coś podobnego jest w takim konstruowaniu narracji filmowej, prawda? Że to trzeba przechodzić scena szybka i głośna, scena zwolniona i cichsza i, i, i właśnie brutalna i liryczna, bo to wtedy one nabierają tej odpowiedniej barwy i siły. No w to... tym przypadku niewątpliwie się udało. Zbliżając się ku końcowi, chciałbym jeszcze zapytać, jak to jest, kiedy bohater filmu umiera? Tak jak pan Edward? No, no, to... no wiem, że to nic przyjemnego, ale ja... na ile to zaburzyło Twój plan, że tak powiem. Nie, to akurat nie zaburzyło planu, bo właściwie film był skończony. Taka pierwsza podstawowa wersja została zmontowana, kiedy on żył. I ta śmierć była czymś nieoczekiwanym. On miał 99 lat, ale był bardzo dobrym stanie z... Z tego, co ja wiedziałem i no ta śmierć mimo tego wieku była, była zaskakująca i niespodziewana, no, ale stała się, a ja postanowiłem, ponieważ film jeszcze był, że tak powiem, w moich rękach nie został jeszcze sprzedany i nie wyszedł poza, poza montażownię, postanowiłem ten fakt wykorzystać, jakby dopełnić tą opowieść filmową o, o ten akt śmierci. Co zresztą ze, z takich względów też i kompozycyjnych bardzo dobrze mi się zagrało, bo tam jest na przykład scena na cmentarzu, kiedy on uczestniczy z rodziną tam raz w roku, oni jeździ na cmentarz rocznicy śmierci jego żony. I tam było, zauważyłem, tam było właśnie grób, w którym było już jego imię i nazwisko, ale bez daty śmierci. Później oczywiście pojechałem, zrobiłem tak zwane dokrętki do filmu już po jego śmierci. Pojechałem na cmentarz, na ten grup i wtedy tam już ta data śmierci była. No i to się jakoś tak właśnie w naturalny sposób zamknęła ta opowieść, więc można powiedzieć, że jako reżyser i, i twórca filmu miałem poczucie w cudzysłowie pewnej no, takiej, nie chcę użyć tego słowa, ale takiej artystycznej satysfakcji, że to się jakoś tam kompozycyjnie zamknęło. No, z drugiej strony oczywiście no, byłem głęboko i jestem poruszony tym, że, yy, że bohater Wyjątkowo dla mnie też wysublimowana, chociaż prosta była ta scena, w której znów mamy basen i on po nim płynie i nagle zostaje sam basen. To jest bardzo proste, ale bardzo też uderzające, kiedy to dociera do widza i o co, o co chodzi w tym ujęciu, no przynajmniej tak. do mnie dotarło. No, cieszę się, że to słyszę, bo oczywiście to był takie zadanie pod dla siebie samego pod tytułem, jak pokazać widzowi, że bohater umarł. Bo ja przy, po pierwsze... W czasie śmierci mnie nie było, na pogrzeb nie pojechałem, bo nie mogłem. No i krótko mówiąc, akurat z tego rozwiązania jestem zadowolony. Wydaje mi się, że to dobry pomysł, bo skoro takim motywem przewodnim tego filmu jest ten obraz basenu i tej wody, na której nasz bohater się unosi, na tych wodach życia, no to w naturalny sposób doszedłem do wniosku, że, że tą śmierć pokaże w taki sposób, że on jest na tej wodzie i nagle znika. Jak życie zostaje, a życie jego... Życie dalej toczy się, a nas już nie ma, po prostu byliśmy i nas nie ma. I to jest właśnie obraz, który pokazuje tą śmierć. Obraz, który pokazuje śmierć, ale bardzo tak właśnie w sposób taki delikatny, wysublimowany, metaforyczny. Ja myślę, że to jest niezły pomysł i jestem z niego zadowolony. Mnie się podobał w każdym razie, bardzo mi się to podobał. To na koniec chciałem jeszcze zapytać dla widzów, którzy nie mieli okazji, tak jak ja, zobaczyć tego filmu, gdzie mogą go obejrzeć, kupić, wypożyczyć? Ja, jeszcze, cały czas trwa, prowadzę różne starania i rozmowy dotyczące sprzedaży tego filmu. został zaoferowany dwóm stacjom, czekam na odpowiedź. Także, no. Albo to, będzie, albo to będzie telewizja publiczna, albo to będzie kanał Planet Zobaczymy. Czyli jest nadzieja. No jest nadzieja. Tak, tak no, bardzo mi zależy na tym, żeby ten, ten film gdzieś był pokazany, bo, bo uważam, że, że to jest taka historia, która zabiera w sobie wiele takich, takich elementów, o których się jeszcze nie słyszało i nie widziało. Życzę Ci więc powodzenia na tym polu. Dziękuję bardzo za ten film i życzę kolejnych oraz dziękuję bardzo za rozmowę. To ja dziękuję, to Świat rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu